Ewangelia Jana, rozdział 14 Niechaj się nie tworzy serce wasze, wierzycie w Boga i w mnie wierzycie. W domu Ojca mego wiele jest mieszkania, a jeśli nie, gdybym ci wam powiedział. Idę, abym wam zgotował miejsce, a gdy odejdę i zgotuję wam miejsce, przyjdę za się i wezmę was do siebie, żebyście gdziem ja jest i wy byli. A dokąd ja idę wiecie i drogę wiecie. Rzekł mu Tomasz, Panie, nie wiemy dokąd idziesz, a jakoż możemy drogę wiedzieć? Rzekł mu Jezus, jam ci jest ta droga i prawda i żywot. Żaden nie przychodzi do Ojca, tylko przez mnie. Gdybyście Mię znali i Ojca byście też Mego znali, i już go teraz znacie i widzieliście go. Rzekł mu Filip: Panie, ukasz nam ojca, a dosyć nam na tem. Rzekł mu Jezus: Przez tak długi czas jestem z wami, a nie poznałeś mnie? Filipie, kto mnie widzi, widzi i ojca mego. Jakoś ty mówisz: Ukasz nam ojca? Nie wierzysz? że ja w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słowa, które ja do was mówię, nie od samego siebie mówię, lecz Ojciec, który we mnie mieszka, On czyni sprawy. Wierzcie mi, że ja w Ojcu, a Ojciec we mnie, gdy przynajmniej dla samych spraw wierzcie mi. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto wierzy w mnie sprawy, które ja czynię, i on czynić będzie, i większe nad te czynić będzie, bo ja odchodzę do Ojca mego. A o cokolwiek prosić będziecie w imieniu moim, to uczynię, aby był uwielbiony Ojciec Synu. Jeśli o co będziecie prosić w imieniu moim, ja uczynię. Jeśli nie umiłujecie przykazanie moje, zachowajcie. A ja prosić będę Ojca, a innego pocieszyciela dawam, aby z Wami mieszkał na wieki. Onego ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, Bo go nie widzi ani go zna, lecz Wy go znacie, gdyż u Was mieszka i w Was będzie. Nie zostawię Was sierotami, przyjdę do Was. Jeszcze malutko, a świat Mię już więcej nie ogląda, lecz Wy Mię oglądacie, bo ja żyję i Wy żyć będziecie. W on dzień Wy poznacie, że ja jest w Ojcu Moim, a Wy we Mnie i ja w Was. Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten jest, który Mię miłuje a kto Mię miłuje, będzie Go też miłował Ojciec mój, i ja Go miłować będę i objawię Mu siebie samego. Powiedział Mu Judasz, nie on, Iszkariot, Panie, cóż jest, że się nam objawić masz, a nie światu? Odpowiedział Jezus i rzekł Mu, Jeśli Mię kto miłuje, słowo moje zachowywać będzie, i Ojciec mój umiłuje Go, i do Niego przyjdziemy, a mieszkanie u Niego uczynimy. Kto Mię nie miłuje, słów Moich nie zachowywuje, a Słowo, które słyszycie, nie jest moje, ale Onego, który Mię posłał Ojca. Tom Ci Wam powiedział, u Was mieszkając. Lecz Pocieszyciel On, Duch Święty, którego pośle Ojciec w imieniu Moim, on ci was nauczy wszystkiego i przypomni wam wszystko, comkolwiek wam powiedział. Pokój zostawuję wam, pokój on mój daję wam, niejako daję świat, ja wam daję. Niechże się nie trwoży serce wasze, ani się lęka. Słyszeliście, że mi ja wam powiedział, odchodzę i zaś przyjdę do was, Gdybyście Mię miłowali, Wżdybyście się radowali, Żem rzekł, Idę do Ojca, Bo Ojciec mój większy jest niż ja. I terazem wam powiedział, Przedtem, niż się to stanie, Żebyście, gdy się to stanie, uwierzyli. Już dalej z wami wiele mówić nie będę, Albowiem idzie książę świata tego, A we mnie nic nie ma. Ale iżby poznał świat, że miłuję Ojca, a jako mi rozkazał Ojciec, tak czynię. Wstańcież, pójdźmy stąd.